Radia, wtorek, 31 marca, minęła 19. Serwis trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Ryzyko korupcji w Krajowym Biurze Wyborczym. Na to zwraca uwagę NIK. Izba Ostro o systemie informatycznym na wybory. Trąba powietrzna w okolicach Środy Wielkopolskiej. Wiele budynków jest uszkodzonych, ale nikomu nic się nie stało. Na porozumienie czas tylko do północy. W Szwajcarii trwają nerwowe negocjacje w sprawie irańskiego programu atomowego. Przetarg na program obsługujący wybory był nierzetelny i stwarzał ryzyko korupcji. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła nieprawidłowości w działaniach Krajowego Biura Wyborczego przed ostatnimi wyborami samorządowymi i szykuje w tej sprawie dwa wnioski do prokuratury i do ABW. Co więcej, zdaniem niku system informatyczny jest nieprzygotowany na zbliżające się wybory prezydenckie, dlatego rekomenduje ręczne liczenie głosów w maju. Co na to, Państwowa Komisja Wyborcza pod nowymi rządami zgadza się z zastrzeżeniami Najwyższej Izby Kontroli. Brak długofalowego planu informatyzacji wyborów, przetargi na ostatnią chwilę i odbiór systemu informatycznego w ciemno. Takie postępowanie stwarzało ryzyko wystąpienia korupcji. Lista zastrzeżenniku jest długa, mówi prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Występował tak zwany błąd krytyczny. A problem z systemem z błędami działającym podczas wyborów samorządowych może powtórzyć się w maju. Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2015 roku bez szczególnego wsparcia informatycznego. I tak się stanie, odpowiada szef Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński. System elektroniczny będzie systemem działającym jako w tle. Wybory majowe, wybory prezydenckie, wyniki będą liczone ręcznie. PKW popiera wnioski nik -u. Osoba, która zajmowała się wdrażaniem programu informatycznego, już nie pracuje. Wyniki wyborów prezydenckich będą liczone ręcznie, więc poznamy je po dwóch, a może po czterech dniach od zamknięcia lokali wyborczych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tromba powietrzna przeszła nad Wilkopolską, Dała się we znaki mieszkańcom dwóch miejscowości. Olszewo i Henrykowo. Najprawdopodobniej nikt nie został ranny, ale ucierpiało wiele budynków. Na miejscu jest kilkanaście jednostek Straży Pożarnej. O stratach mówi młodszy brygadier Radosław Pietrzyński. Bardzo silny dawne. Trwało to dosłownie kilka minut, i takie straty właśnie spowodowały ilość uszkodzonych budynków. Niektóre faktycznie całkowicie mają pokrycie dachu zerwane. Te elementy są porozrzucane teraz w dość dużym obszarze. Wiać może w całej Polsce, a według synoptyków prędkość wiatru będzie dochodzić do 100 km na godzinę. Najgorzej ma być wieczorem i w nocy, ale jutro sytuacja powoli będzie się poprawiać. Tymczasem coraz większe szkody powoduje huragan Niklas, który przechodzi przez Niemcy. Zginęła co najmniej jedna osoba, kilka jest rannych. Ofiara śmiertelna to mieszkaniec Landu Saksonia Anhalt przygnieciony przez upadający mur. Media donoszą też o ludziach ranionych przez spadające gałęzie czy robotnikach strąconych z rusztowania. W Landzie Nadrenia Północna Westfalia prawie całkowicie wstrzymano ruch pociągów. Wiele tras jest nieprzejezdnych z powodu konarów leżących na torach i pozrywanej trakcji. Podobnie jest w Bawarii. Pociągi w całych Niemczech mają duże opóźnienia. W Monachium ewakuowano ludzi z hali głównego dworca kolejowego po tym jak jak wiatr uszkodził dach budynku. Utrudnienia są także na drogach i lotniskach. Jak podają synoptycy, prędkość wiatru przekracza miejscami 150 km na godzinę. To jeden z najsilniejszych huraganów, jaki nawiedził Niemcy w ostatnich latach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Już tylko godziny zostały na zawarcie porozumienia nuklearnego z Iranem. Światowi dyplomaci próbują je wynegocjować w szwajcarskiej Lozannie. Czasu jest coraz mniej, bo ustalony termin mija o północy. Według doniesień nastroje są mieszane. Jest i optymizm, i sporo wątpliwości, czy porozumienie zostanie zawarte. Jednym z głównych problemów są sankcje nałożone na Iran przez Zachód. Do tej pory nie jest jasne, jak i kiedy te sankcje miałyby być znoszone. Iran chce, by stało się to jak najszybciej, ale negocjatorzy sześciu światowych mocarstw wolą, by odbywało się to stopniowo i aby rząd w Teheranie krok po kroku pokazywał, że przestrzega postanowień ugody. Zachód obawia się, że Iran chce wyprodukować bombę atomową i Pomaga się ograniczenia programu jądrowego. Spór trwa od 12 lat. Rafał Moczyuk, Polskie Radio. Więcej ruchu, mniej makaronu. Takich rad udzielają ostatnio papieżowi. Włoscy lekarze podaje agencja ANSA. Po niedawnej sugestii samego Franciszka, że jego pontyfikat potrwa najwyżej 4-5 lat, dziennikarze zainteresowali się stanem jego zdrowia. Obserwujący go lekarze orzekli, że jest on dobry, ale żeby się nie pogarszał udzielili Franciszkowi kilku porad. Przede wszystkim powinien zeszczupleć. On sam przyznał, że od kiedy zamieszkał w Watykanie przybyło mu 15 kilogramów. To bardzo dużo w przypadku osoby w tym wieku, czyli 78 lat. Przydałoby się więcej ruchu radzą lekarze i stawiają za wzór papieża emeryta Benedykta XVI, który nie zaniedbuje codziennej przechadzki. Powinien również zmienić nieco jadłospis, jedząc makaron najwyżej dwa razy w tygodniu, a nie jak obecnie codziennie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w tym serwisie trójki. Izrael, Belgia to jedyny dziś mecz o punkty eliminacji mistrzostw Europy. Na dziś zaplanowano jednak sporo meczów towarzyskich, a te najciekawsze to Holandia, Hiszpania i Włochy Anglia. To są takie spotkania, których reklamować specjalnie nie trzeba, a propos, a propos tej ostatniej to były plany, by na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zagrała wspólna reprezentacja Wielkiej Brytanii. I na planach chyba się skończyło. Organizacją miała się zająć Angielska Federacja, i to chyba wzbudziło sporą niechęć pozostałych sprzeciw zgłosiły federację w Szkocji i Walii. Nie konsultowali się z nami, wysłali tylko w zeszłym miesiącu list i uznali, że to wystarczy. Nie było w tym żadnej przejrzystości i potępiam takie postępowanie, powiedział BBC prezes walijskiego Stowarzyszenia Piłki Nożnej Trevor Lloyd Hughes. Trener kobiecej reprezentacji Szkocji, Anna Siniel, dodała Jesteśmy tego samego zdania, ale jeśli zawodniczki będą chciały wziąć udział, podejdziemy do tego pozytywnie. Na razie wygląda więc na to, że brytyjski futbol ponownie zniknie z olimpijskiego turnieju. Polskiego Radia Grzegorz Dreamer, Londyn. Jest jeszcze jeden dzisiaj taki mecz, który wzbudził moją ciekawość, bo są drużyny w Europie, które w eliminacjach prawie zawsze dostają baty i o punktach to mogą tylko pomarzyć. I co? Dzisiaj spotkały się ze sobą. Uwaga! Liechtenstein pokonał San Marino 1 do 0 po samobójczej bramce. Tego nie widziałem niestety. Co do naszej reprezentacji to kontuzja Arkadiusza Milika. Wyłączy go z gry na dwa do czterech tygodni bez wdawania się w medyczne szczegóły. To po prostu kontuzja więzadeł pobocznych. Z kontuzją zmaga się także niemiecka tenisistka Julia Gerges i dlatego zabraknie jej w turnieju Katowice Open. Ten zaczyna się w najbliższy poniedziałek od meczu pokazowego. W sobotę zaczną się eliminacje. Za to na piątek zaplanowano szósty mecz finałowy o mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie. Tyle, że zarówno GKS Tychy, jak i Jodka, Odmówiły gry w Wielki Piątek Czekamy na decyzję w tej sprawie W Mistrzostwach Świata Dywizji 2A Nasze hokeistki nie sprawiły za to niestety sensacji Przegrały z faworytem Kazachstanem 1-4 W kolejnym meczu w czwartek Spotkają się z Koreą Południową A fani żeglarstwa już powinni rezerwować sobie czas Na przełomie lipca i sierpnia Match Racing Tour znowu zawita w Sopocie Te elitarne zawody To jedne z siedmiu na świecie Będą rozgrywane ponownie przy Sopockim Molo Przemysław Tarnacki weźmie w nich udział I liczy na powrót do światowej czołówki. W tym roku będziemy się chcieli przebić Z powrotem do tej pierwszej dziesiątki Światowego rankingu Będziemy chcieli dostać zaproszenie Na jak największą ilość imprez rangi światowej, tego wielkiego szlema Siedem imprez na całym świecie Z celem takim, by walczyć tam o finały, półfinały Sport ponownie po 21 Wracając jeszcze na sekundkę do tych drużyn To jest hmm. też taki mecz raz w roku organizowany Najgorszych drużyn na świecie Ostatnia gra przed ostatnią z rankingu No i zawsze ostatnio był Butan Ale ostatnio wygrał chyba jakiś mecz a nie wiesz, kto jest przedostatni? No teraz się zmieniło, ale możemy to za jakiś czas sprawdzić i trzymać rękę na pulsie. A, a propos meczu, w którym Liechtenstein pokonał San Marino, jeden do zera, mhm. ten wynik, wynik świadczy o tym, że mecz był wyrównany. Bardzo. A wiesz dlaczego? Bo na tym poziomie już nie ma słabych drużyn. Nie ma. Przeciwnik zawiesił wysoko poprzeczkę. Uwaga, wciąż bardzo silny wiatr. W nocy do 100 km na godzinę może siać spustoszenie, bo już tak się dzieje. Do tego chmury i opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od zera na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie. Jutro w całym kraju wciąż silny wiatr, bardzo silny, choć nie aż tak jak w nocy. Do tego opady i chmury. Wiatr będzie potęgował poczucie zimna. Temperatura na termometrach od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej wtorkowej Iwanka Kunewa, Rama Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantright. Dziękujemy i do usłyszenia już za chwilę, jak w każdy wtorek, wagle. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Magiel Wagli w Trójce Dobry wieczór Państwu, na razie samotny biały wagiel to potrwa już niedługo, gdyż fisz się szuszy pewnie po samotnej podróży, nie chciał skorzystać z podwózki, to się pomoczył pewnie. Nie, tak naprawdę to jest piętro niżej, gdzie prezentuje się jako artysta, a za chwilę przyjdzie tu do Państwa prezentować się jako y, re redaktor. Dzisiaj higiena ucha. Jeśli chodzi o, o, o moją propozycję. Nawróciłem no wróciłem do Voice from the Past, utworu, który... From the past, utworu, który państwu chyba w ostatniej higienie prezentowałem, gdyż powodów jest parę. No, utwór jest przepięknej urody i nie mogę się od tych trzech, czterech dźwięków zagranych przez Garbarka z taką mocą, z taką siłą, jak, jak nigdy i nigdzie. Wcześniej, ani później, myślę... Jest to oczywiście i Tomek Stańko. E, Są bębny. To chyba jedyny utwór, jeśli o mnie chodzi, z, z perkusją, ale chciałem go zadedykować Piotrusiowi Stopce Żelewiczowi, mojemu wielkiemu przyjacielowi, który miałby dzisiaj, wyskończył 50 lat, gdyby nie to, że 4 lata temu zmarł. Pewnie gdyby tej pieśni posłuchał, powiedział bardzo, bardzo ładny utwór, a co jest na drugiej stronie? Ale to taki był jego sposób żartowania. Był to fantastyczny muzykant i wspaniały chłopak. Dzisiaj, jeśli chodzi o muzyczkę, tak jak już mówiłem, będzie spokojnie bardzo. Będą mistrzowie i baroku, czyli będzie i Bach, i będzie troszkę mu mu muzyki XIII wiecznej, bowiem i Wielki Tydzień, trochę pieśni pasyjnych, ale to później. Najpierw jeszcze... Pozostańmy w klimacie takim isjemowskim. Anuar Braham z owej ostatniej płyty, z której już jeden utwór Państwu prezentowałem. Tym razem równie piękny Józef Song. Długi, ale proszę spokojnie się rozsiąść przy słuchawkach, przy kanapkach, radiodbiornikach, tudzież różnych nośnikach dźwięku i się delektować. Przywitać się mogę? Teraz. No teraz mam. Dobry wieczór Państwu, już? jestem hrabiem, miodem, cudem unikatem. Miodem to ja już płynący, po... właśnie mówiłem, że z i poszedłeś się wysuczyć i tak to jest, jak się nie korzysta z podwózki tatusia, to no, tak, jeździ. Takie no. nie, no dzisiaj pogoda rzeczywiście mnie bardzo yy, zaskoczyła, no ale... Yy, yy przyniosłem... sędzi jutro. Przyniosłem pracę domowo odrobioną, czyli, czyli mam klasykę i zaczynam... Zazwyczaj zaczynam fortepianem. Opust 13, a to będzie Dustin Holoran z, z jego płyty, gdzie sam solo wygrywa pieśni. Bardzo w stylu Eryka Saty. Czasami słychać też Chopina. No, a, a, ale ładnie to jest nagrane. Z takim szumem, trzaskiem. Wydaje mi się, że właśnie taka minimalistyka fortepianowa m, współgra z, z takim zaszumianym na, n, nagraniem jak, jak najbardziej. Przynajmniej ja bardzo często wracam do tej płyty, mimo, że ten opusz trzynaste już pewnie w naszej audycji się pojawił. Dustino Holoran Tak właśnie brzmi solo Dustin Holoran. Takich płyt e, pianistycznych nagrał pan dwie, bo przenosiłem też e, na, d, dużą, ogromną dyskografię z muzyką filmową. Zresztą także pan między innymi nagrywał dla, dla różnych, e, w różnych serialach, gdzieś, gdzieś pojawiały się jego tematy. Dustin Holoran e, op. 13 Piano Solo. To pierwsza płyta właśnie taka pianistyczna. A tak właśnie brzmi pani Bumbum, Bum, yy, która, czy chcę podziękować państwu za miłe maile, gratuluję, gratuluję pani Magdo, piękny bukiecik, nie będę tu uzewnętrzniał, yy, yy, z jakiego powodu, gdyż to przecież osobista, prywatna sprawa, ale proszę przyjąć gratulacje. No właśnie, pan Marcin, yy, pan Marcin przypomniał o tym... O czym w sumie Troszeczkę wiedziałem, że mamy też Dzisiaj kolejnego jubilata On skończyłby z kolei 330 lat Mowa tu o Janie Sebastianie Bachu, gdyby żył no Ale raczej z tego co wiadomo Chyba aż tak długo się nie żyje Chociaż życzę tego Państwu Myślę sobie, że pasję Świętego Mateusza, bo to przy, przy okazji przy okazji Wielkiego Tygodnia jakoś najbardziej mnie ta pasja nadchodzi. To, to dzieło miało swoją premierę 15 kwietnia, Wielki Piątek u nas, Wielki Piątek, już lada moment w 1729 roku, ale dopiero 100 lat później Mendelssohn odkrył i pokazał ponownie tekst oczywiście pochodzi z Ewangelii Świętego Metosza. Ja wybrałem parę takich y, fragmencików z, z trzeciej części. Y, y, wydaje mi się niezwykłej urody. No, niechwalący, cudna dzisiaj muzyka to oczywiście nie, nie, nie, nie, nie nasza zasługa, tylko fantastycznych artystów, fantastycznych kompozytorów i świetnych wykonań. I tak sobie będzie płynęło, a w międzyczasie pani Agnieszka Obszańska oprowadzi państwa i opowie o jakimś cudnym wydarzeniu związanym ze sztuką. A dziś artystyczny duet nad morza. Teren. Kultura. Michał Szlaga i Tomasz Kopcewicz w zeszłym roku wybrali się wspólnie w rejs wzdłuż morskich granic Europy i północnej Afryki i powstał z tego materiał, który od 10 kwietnia będziemy mogli oglądać w Sopockiej Państwowej Galerii Sztuki. O wyprawie i jej efektach opowiedzą już sami. Płyniemy!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 a Unią Europejską. Tam zasadniczo powstał najfajniejszy materiał, taki naj, najmocniejszy na tej wyprawie, bo tam po prostu ludzie z całej Afryki szturmują tą granicę fizycznie. Oni po prostu próbują przejść, przeskoczyć, wdrapać się po i dotrzeć do obozu dla uchodźców, który jest po drugiej stronie. My nie byliśmy świadkami takiej sceny, ale już sam płot, samą to miejsce zrobiło nas olbrzymie wrażenie i tym wrażeniem chcemy się też podzielić na tej wystawie. Powstał film, powstały obrazy, zdjęcia Michała.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 między Afryką a Unią Europejską w mieście Melilla. Tak Tomasz Kopcewicz i Michał Szlaga opowiadają o swoim wspólnym pomyśle. A na wystawę zapraszam do Sopotu i Państwowej Galerii Sztuki. Start Odysei I od 10 kwietnia. To ode mnie teraz e, propozycja. Lubomir Melnik mm który No właśnie tak pytałem się, czy jest ci znana postać, bo widzę, że rozpoczął działalność, jeżeli chodzi o, o nagrania płytowe pod koniec lat 70. Kompozytor pochodzący z Ukrainy, teraz przesiadujący głównie w Kanadzie, powrócił z, z krótką 20-minutową, 20 tak zwaną epką, która nazywa się Evertina w wytwórni. Właśnie, zawsze zapominam jak ta Erased Tapes, o erased, erased Tapes. Całość wyprodukował oczywiście Peter Broderick. Mówię oczywiście, bo jest takim głównym dowodzącym tej, tej, tej wytwórni. Pomagał też między innymi Nils Fram, czyli postacie, które, które przewijają się przez, przez higienę ucha dosyć często. No i też dobra wiadomość dla, dla, dla no pewnie nie tylko mieszkańców Gdańska, bo pan Lubomir zagra w Teatrze Szekspirowskim. Ja miałem okazję tam, tam też grać w tym teatrze. No i piękna sala koncertowa. 10 maja w Gdańsku będzie pan Lumo, Lubomir koncertował. A brzmi to ta cała Evertina, bo wybrałem utwór tytułowy. Brzmi właśnie A kogo tak, grałeś w tym tak. teatrze? O, grałem? Julię, Romeo z, oczywiście z, z tą czaszką no. aha Taka filmowa muzyczka Ode mnie tak, Taka kamer kameralnie bardzo Fortepiany No a później troszkę się rozkręcę Udam się także w stronę kontrabasów I nawet takich bębenków Na, na sztoteczkach no, szt Sztoteczkami w sensie U no, mnie tak. będzie wprost przeciwnie U mnie będzie Tak jak już uprzedzałem Państwa mu Muzyka związana z, z Wielkim Tygodniem Teraz jeszcze patrzę Przepraszam, troszkę się zamyśliłem, gdyż patrzę oczywiście na pogodę, bo ponieważ jutro wyjeżdżamy sobie z panem... Prawda? Tak. Ty na rowerze będzie? Nie. Pojedziesz, jutro pojedziesz ze mną, czy na rowerze? Nie wiadomo. No, Miesz, nie najbezpieczniej, czyli pociągiem tak naprawdę. Pociągiem. Tam, tam zawsze Dobrze. jest bardzo ciepło. Chciałem państwu powiedzieć, że y, a propos tego Bachu, Bacha, wykonanego ensemble, wokal y, Orkestra de la Chapelle Royale. Jeszcze jest kolegium wokale. Jean. E, no i następna część z części trzeciej piśń z symfonii świętego Mateusza.